W trakcie mojego wystąpienia będę chciał zainteresować Państwa nową substancją aktywną, która pojawiła się w naszej ofercie nazywana pentyopiladem i wskazać Państwu jej mocne strony w walce z chorobami grzegowymi. Chociaż nie tylko. Ten związek chemiczny, który należy do grupy e, znanej również jako SDHI, jest dosyć małą cząsteczką, jednak potrafi wykonać ogrom pracy, chroniąc i wspomagając zboża e, w rozwoju i dając szansę na uzyskanie wysokich plonów. Penthiopilat jako substancję aktywną znajdą Państwo, co myślę, że warto zapamiętać, w dwóch naszych produktach, a mianowicie w Vertisanie 200C dedykowanym do stosowania w zabiegu T1 i w Treorisie 350 sc dedykowanym do stosowania w zabiegu T2. Wertisa zawiera tę innowacyjną, ten innowacyjny Penthiopilat w czystej postaci i jest to jedyny i unikalny na rynku fungicyd z grupy SDHI. Idealnie nadający się do tworzenia własnych mieszanin zbiornikowych, dopasowanych idealnie do własnych potrzeb i zastanych na polu okoliczności. Pteolis natomiast łączy Pentiopirat razem z florotalonilem, zapewniając nadzwyczajną skuteczność w ochronie górnych liści zbóż. A jeśli już wspominam tą grupę upraw, to aż w trzech gatunkach, mianowicie w pszenicy ozimej, w przeżycie ozimy i jęczmieniu jarem. Ten teopilac, zgodnie z zapisami w etykietach może być z powodzeniem stosowany. Pozwalając poradzić sobie z takimi problemami, takich chorób jak septowiozy, brunatna na liści, rdzę, namistość siatkowa, elektrospolioza czy łączniak prawdziwy. Przypuszczam, że po tym moim wstępie się Państwo zastanawiają, cóż jest takiego niezwykłego w tym związku chemicznym, że w ogóle o nim wspomina. W dalszej części prezentacji będę chciał Państwu pokazać kilka dowodów na to, że ten petiopilat e, bardzo efektywnie e, zwalcza choroby zbóż. Uzględniając sposób działania, e, możemy stwierdzić, że petiopilat bardzo efektywnie chroni rośliny uprawne. Działając e, zapobiegawczo, zabezpiecza powierzchnię roślin przed zgubnym wpływem atakujących zarodników grzybów. Potwierdzają to wyniki doświadczeń, w których ocenialiśmy skuteczność pentiopiradów po równaniu do konkurencyjnych fungicydów z grupy STHI. W związku z tym, że konkurencyjne rozwiązania były gotowymi mieszaninami z różnymi triazolami, aby zobaczyć wpływ samego pentiopiradu, dodaliśmy do niego również te same dwie substancje aktywne z grupy triazoli. W ten sposób możemy zobaczyć siłę samego pentiopiradu. Jak Państwo widzą, siła pentiopiradu okazała się zdecydowanie większa Niż konkurencyjne fungicydy potrafiły zaoferować. W tym przypadku chciałem szybko tylko zaznaczyć, że fungicydy te zostały zastosowane dwa dni przed inokulacją zarodnikami septoriozy paskowanej liści. Poza działaniem profilaktycznym, Pentelpirat również wykazuje silne działanie lecznicze, pozwalając zwalczyć chorobę po wystąpieniu infekcji i nie dopuszczając do rozwoju bigniów znacznie zredukować możliwość wystąpienia zarodników następnego pokolenia. Potwierdzają to wyniki doświadczeń z tymi samymi funicjami, o których mówiłem przed chwilą, z tym, że zastosowanymi 6 dni po inokulacji sektoriozą paskowaną liść. Jak Państwo zobaczą, w tym przypadku pentiopirat również bardzo dobrze sobie radzi. Dla zobrazowania wpływu pentiopiratu na zahamowanie wzrostu pignidów, Chciałbym pokazać Państwu kilka zdjęć z doświadczenia porównawczego z kolejnym funkcyjnym z grupy SDHI. Na kolejnym zdjęciu widzą Państwo liść pochodzący z kontroli z typowymi plamami powstałymi w wyniku infekcji septoriozną paskowaną liść. Przy zbliżeniu możemy dostrzec dorodne czarne y pignidia. Po zastosowaniu rozwiązania konkurencyjnego Ilość tych została zredukowana, jednak cały czas pojedyncze z nich występują na liście. W przypadku zastosowania petiopiratu mamy tylko praktycznie same plamy, a piknigiów praktycznie brak. Czyli brak potencjalnego źródła przyszłej epidemii. Żeby fungicyl mógł efektywnie zadziałać, to najpierw musi wejść w kontakt z rośliną i utrzymać się na jej powierzchni, co ma znaczenie, zwłaszcza w przypadku działania kontaktowego. I dopiero jest może być przemieszczany do innych miejsc działania, w przypadku działania wgłębnego czy systemicznego. W przypadku e, pentiopiradu ma to o tyle istotne znaczenie, że działa on zarówno kontaktowo, wgłębnie, jak i lokalnie systemicznie. Dlatego też im więcej pentiopiradu zostanie związane w woskach butikuli, tym więcej substancji aktywnej będzie dostępne, e, żeby móc efektywnie e, zadziałać spełnia ten podstawowy warunek, o którym mówiłem przed chwilą, gdyż wykazuje bardzo silne właściwości lipofilowe. To znaczy, bardzo szybko i silnie wiąże się z boskami kutkuli i w pewien sposób pozwala nam e, uniezależnić się od, nie, od niekorzystnych warunków pogodowych w trakcie wegetacji. E, Nasze doświadczenia wskazują, że 90 mm deszczu występującego godzinę po zabiegu w niewielkim stopniu wpływa na skuteczność fungicydów zawierających ten kibiet. Dla przykładu skuteczność wertisanu po takiej ulewie wynosiła ponad 99%, a skuteczność triorisu ponad 98%. Włączony woski włoski kutykuli stanowi również źródło substancji aktywnej, <try> która może przemieszczać się w głąb tkanek nie mających kontaktu z publicydem. W tym również może przemieszczać się lokalnie, systemicznie do nowo przyrastających, Tkanek, tkanek liści, które nieobecne były w trakcie wykonywania zabiegu fungicydowego. W przez nas doświadczeniach ocenialiśmy przemieszczanie się różnych substancji aktywnych w liściach pszenicy o Na załączonych zdjęciach Państwo mogą zobaczyć: z lewej strony jest nasada liścia, z prawej strony jego wierzchołek. Wykreskowane prostokąty wskazują miejsce zastosowania fungicydu. Zdjęcia, które Państwo oglądają, zostały wykonane 28 godzin po e, zastosowaniu e, fungicydu. Jak możemy zobaczyć, pentiopila w tym przypadku w traciwerkisanu bardzo efektywnie przemieszcza się w liściu w kierunku wierzchołka, zapewniając ochronę e, w tym przypadku akurat przed rdzą brunatną, na podobnym poziomie do ocenianego twjazodu i zdecydowanie lepszą niż po zastosowaniu konkurencyjnego fungicydu z grupy SDHI. Jak Państwo doskonale wiedzą, żeby, że, że tylko to zdrowe i, e, zdrowe i silne rośliny są w stanie zapewnić, zapewnić wysokie doby jakościowo plony. Jak dobrze wiemy, w trakcie okresu wegetacji bardzo trudno takie warunki uzyskać, żeby te rośliny mogły się e, bezstresowo e, rozwijać. Dlatego wydaje się, że każdy dobry fungicyd, efektywnie chroniące rośliny, warto z uwagi. Ale jeżeli poza dobrym działaniem grzybobójczym, grzybobójczym wnosi również dodatkowe korzyści, to tym bardziej warto po niego sięgnąć. Do takich fungicydów moim zdaniem należą na pewno fungicydy zawierające w swoim składzie penkiopilat, gdyż pentiopilat oferuje dodatkowo pozytywny wpływ na rozwój rośliny uprawny. Wpływ ten przejawia się m.in. przez stymulowanie systemu korzeniowego do silniejszego wzrostu. Na w aktualnym zdjęciu chciałbym Państwu pokazać, jak zastosowany wcześniej pentiopirat wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego w porównaniu do kontroli lub do porównawczo zastosowanego triazolu. Na kolejnych zdjęciach zaprezentuję Państwu siłę pentiopiratu w połączeniu z różnymi triazolami. Siła ta przejawia się między innymi yy, przejawia się w pełniejszym wypełnieniu systemem korzeniowym cylindrów, w których rosła pszenica. W porównaniu do zdecydowanie słabiej E, spenetrowany, spenetrowanych systemem korzeniowym cylindrów po rozwiązaniach trzech głównych konkurentów na rynku. Podobny pozytywny wpływ Pentiopilatu na rozwój systemu korzeniowego obserwowaliśmy również w naszych doświadczeniach demonstracyjnych. dla no, przykład pokazuje zdjęcie z jednego z takich doświadczeń przeprowadzonego w ubiegłym roku, gdzie zastosowaliśmy dwuzabiegowy program zawierający w swoim składzie Pentiopilat, gdzie w zabiegu T1 była mieszanina wirtuosa z Bepisanem. Natomiast w zabiegu T2 był zastosowany treolisk w mieszaninie z rewelerem. Jeżeli już wiemy, że penthiopirat stymuluje roślinę do silniejszego rozwoju systemu korzeniowego, to oczywistym wydaje się, że roślina ta ma możliwości znacznie efektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych, jak również potrafi lepiej sobie radzić w sytuacji okresowych niedoborów wody. Dają to wyniki doświadczeń, w których ocenialiśmy efektywność wykorzystania zastosowanego azotu na produkcję plonu ziarna pszenicy zimie. Jeżeli spojrzą, spojrzą Państwo na wykres, zobaczą, że zastosowanie samego werpisanu lub werkisanu w mieszaninie z triazolem przyczyniło się do wzrostu efektywności wykorzystania azotu w porównaniu do kontroli, której której efektywność przyjęliśmy jako 100%. I w obydwu tych przypadkach efektywność ta była wyższa, niż, była wyższa od konkurencyjnego, konkurencyjnej strony której stosowaliśmy również w tym doświadczeniu. Poza oddziaływaniem na system korzeniowy, pentiopilat również stymuluje roślinę do zwiększonej produkcji chlorofilu, który, jak doskonale wiemy, wpływa na procesy fotosyntezy. Podkreślają to wyniki doświadczeń, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Nottingham. Na uniwersytecie Nad tym wykresie mogą Państwo zobaczyć z lewej strony skalę, która pokazuje zawartość chlorofilów w procentach w roślinach. Wartość kontroli przyjęliśmy również jako 100% i oznaczona została tutaj czerwoną kreską. Słupki zostały podzielone na dwa kolory. Jasno-zielony kolor wskazuje liście traktowane w unicynym, kolor. Ciemno-zielony nowe przyrosty. Jak Państwo zobaczą. Zastosowanie pentiobiradu w połączeniu z dwoma triazolami przyczyniło się do zwiększenia zawartości chlorofilu, w tym również zawartości, w, nowy, w tym również zawartości chlorofilu w nowych przyrostach, w stosunku do kontroli, stanowiącej bazę do oceny, ale także stanowią one, przyczyniło się do zwiększenia zawartości chlorofilu w porównaniu do trzech wiodących na rynku fungicydów z grupy SDHI. Myślę, że jeśli uwzględnią Państwo wszystkie przeze mnie przytoczone przed chwilą informacje na temat penthopiratu, to nie powinno dziwić również to, że penthopirat wpływa na uzyskanie wyższych plonów nawet w przypadku braku chorób. Odwiedzeniem tego mogą być średnie wyniki z 12 doświadczeń, które przeprowadziliśmy w latach 2008-2011. Myślę, że nie powinno również dziwić to, że. Zastosowanie programów bazujących na w piladzie, czterech programów bazujących na w, w doświadczenia w trzech doświadczeniach mikropoletkowych w ubiegłym roku. Programów takich jak Virtuos z Zabiegu T1 z Treorisem w Zabiegu T2, Virtuos z Zabiegu T1 i Mieszanina Vertisano z epoksyklonazorem w Zabiegu T2, jak również Mieszanina Vertisano z Treorisem w Zabiegu T1 i Treorisu z Rebellerem Zabiegu T2 oraz Virtuos w zabiegu T1 i Mieszanina z epoksykonazorem w zabiegu T2 przyczyniły się do uzyskania przyrostów klonów między 14 a 15 pomimo tego, że ubiegły rok był ekstremalnie suchy, a infekcje chorób utrzymywały się na normalnym poziomie. Również średnie wyniki z dwóch doświadczeń demonstracyjnych przeprowadzonych w ubiegłym roku w Pawłownicach, gdzie wielkość pojedynczego poletka zbliżona była raczej do warunków bolowych, gdyż wynosiła pół hektara, wskazują, że zastosowanie dwóch programów, zawierających pentiopirat, a mianowicie wirtuza w zabiegu T1 i mieszaniny Treorisa z w zabiegu T2, jak również mieszaniny Wertystanu z wirtuozem T1 i Treorisa z rewelerem, rewelerem w zabiegu T2, przyczyniło się do uzyskania zwyżki tonów od 12 do 16 w tak suchym roku ubiegły. ubiegłym. Myślę, że to również potwierdza Moc Pentiopilady też wskazuje nam, yy, że te nasze produkty bardzo dobrze wypadły na te rozwiązań konkurencyjnych. Podsumowując już moje wystąpienie, chciałbym, bazując na tym, co Państwo przed chwilą usłyszeli i zobaczyli, zwrócić jeszcze raz uwagę na kluczowe cechy tej innowacyjnej substancji aktywnej, o której mówiłem. Mianowicie, jako nowa substancja aktywna, znajdująca się w dwóch naszych fungicydach tak mianowicie w dedykowanym do zabiegu T1 oraz w Treorisie dedykowanym do zabiegu T2 wykazuje bardzo efektywną walkę z chorobami w różnych stadiach rozwojowych poprzez działanie zapobiegawcze i licznicze. Wspomaga nas w tym, żeby się uniezależnić trochę od niekorzystnych warunków powodowych, które mogą wystąpić w trakcie zabiegu fungicydowego, poprzez swoje oddziaływanie na fizjologię roślin Stymulowanie do efektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych, jak również e, motywowania roślin do zwiększenia, procesu, zwiększenia intensywności procesu fotosyntezy, na pewno przyczyni się do wzrostu kolorów, a w konsekwencji do zapewnienia satysfakcji Państwu z uzyskanych z pola wyników. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym e, życzyć Państwu, parafrazując pewną sentencję ze znanego filmu, niech moc Ptyopiladu będzie z Wami i Waszymi konami. Dziękuję bardzo. 走吧 so